byśmy się piwa napili. Tak, ale według internetowych mędrców yy, to piwo może być niebezpieczne. Podobnie, <słuch> podobnie jakbyśmy również zamawiali paczkę z Chin, tak, yy, z, z AliExpress. I to nie jest kryptoreklama. <słuch> to jest antyreklama, także nie zamawiaj nic z internetu w Chinach, bo dostaniesz koronę. Koronkowo, koronkowo cię załatwią. Dokładnie. No, właściciele marki Korona już wielokrotnie zapewniać na internecie, że ich piwo nie jest w żaden sposób związane z wirusem, nie posiada wirusa, nie zawiera szczepów wirusa. No, co, co, co w pewien sposób świadczy troszeczkę o idiotyzmie społeczeństwa jako masy, jeżeli takie pytania są zadawane, no ale nie można czy czasem się spodziewać zbyt wiele też, prawda? No, takie są czasy, no. jest Greta Thunberg. Po raz kolejny nominowana do Nagrody Pokojowej, także będziemy mhm. mieć pokojową Gretę. Mieliśmy pokojowego Obambo, no to będziemy mieć pokojową Gretę. Ledwie skończyła 17 lat i zostanie, no i zostanie świętą ekologii. Użytkownik Twittera The Real Donald Trump na pewno tego nie polubi. To, to nie jest przypadek, że ludzie głupieją masowo, no bo ten internet do tego właśnie służy. Mhm. To jest ciągła, ciągła wymiana informacji. Jasne, przydaje się. Przydaje się internet jak najbardziej. Trzeba tylko umieć wyszukiwać wiadomości. No, niestety większość ludzi nie potrafi tego zrobić. No i stąd mamy właśnie takie, takie przykłady, jak właśnie to wspomniane przez nas na początku piwo korona, prawda? A jak szanowni słuchacze zapewne już się domyślają z początku rozmowy, no to będziemy rozmawiać o sprawie bieżącej. Tydzień temu rozmawialiśmy o wielkich tego świata. Dzisiaj porozmawiamy o tych mniejszych, niedostrzegalnych gołym okiem. Tutaj potrzeba oka bardzo, bardzo uzbrojonego. No i o tych małych pisze się właściwie od kilku tygodni na co dzień. Także dzisiaj zmierzymy się z koronawirusem. Ma to kolosalne znaczenie, także ekonomiczne, bo te zawirowania z tej branży wpływają na akcje koncernu piwowarskiego na drugim kontynencie i to są hmm. poważne zawirowania. Oni mają problemy finansowe z tym związane. Także dział PR-u tej fabryki nie bez kozery tym się zajmuje, no bo stanęła im sprzedaż. Mhm. I to my to sobie żartujemy, prawda, ha, ha, hi, hi, to banda durniów robi, robi antyreklamę i antypopyt. No ale to tak nie jest do końca, bo z, z dwóch już organizacji po tygodniu tak naprawdę tej wielkiej paniki, z dwóch dużych organizacji analitycznych, tych z tak zwanej wielkiej czwórki analityków i... Z, rewidentów. To, się, to jest taki kompleks tych biegłych rewidentów. Cztery duże firmy amerykańskie rządzą naprawdę na świecie. No i jak, jak dadzą komuś minus, no to jest minus. Więc z dwóch tych agencji już mamy potwierdzenie, że no przewidują znaczący spadek koniunktury chińskiej w tym roku. Le, ledwie się on zaczął, a oni już wiedzą, że będzie słaby. Także ma to przełożenie na gospodarkę światową bardzo znaczące. Akcje na giełdzie w Szanghaju zanurkowały na maksa, czyli 10% i, mhm. i zamknięto giełdę. No, handel po prostu się nie, nie domyka, więc trzeba mhm. giełdę próbowano, zamknąć. próbowano zacząć dzień od wpompowania y, bardzo dużej ilości repo i próbowano w pewnym momencie zabronić y, shortowania, ale no, to nie pomogło. No to jest, mówimy o fali kapitału liczonej w set, grubych setkach miliardów dolarów w okolicach jednego biliona. Czyli, y, to jest suma z ilomazerami? Dziewię dziewięcioma? Dwunastoma? A. Zależy, czy mówimy o nomenklaturze ang angielskiej, czy o nomenklaturze anglosaksońskiej, czy o, to, czy o naszej. Naszej, to jest tysiąc naszych miliardów. Tak. To, miliard to ma 9 zer, czyli to jest 12 zer. Tak. No tak. Jeżeli taka kwota nie gasi pożaru, no to, to wchodzimy w zakres, jak no mówią Amerykanie, we are talking serious money, mhm. czyli to już są takie pieniądze, które rządzą światem. Ale warto też zauważyć yy, punkt zero, w którym ten, ten, ten koronawirus się rozpętał yy. – Timing to inna sprawa, ponieważ doniesienia są takie, że on powoli zaczynał już się rozprzestrzeniać w listopadzie 2019 roku, a teraz ze względu na chiński Nowy Rok i masową migrację z tym związaną, no tutaj mówimy o e, chyba największej migracji e, lokalnej na świecie tak naprawdę, e, rozprzestrzenił się już bardziej. E, tutaj region Hubei, stolicą Wuhan, e, miastem pomiędzy, no, Naprawdę dużym miastem. Nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie, ile, ile to ma milionów, ale około dziesięciu co najmniej. No Jedenaście. Tutaj... 11, dziękuję. To jest to, no jest to, jest ono nazywane przemysłowym sercem Chin. Tam są najważniejsze strefy ekonomiczne Chin. No, na, Shenzhen jest tak naprawdę na drugim miejscu, można by powiedzieć. Tam jest największe w Chinach centrum urządzeń optyczno-elektrycznych, centrum produkcji. W Wuhan obecnych jest 300 firm z tak zwanego naszego Global Top 500, Microsoft Siemens, a także fabryki samochodów. I tutaj mówimy o czołówce światowej, tutaj mowa o Hondzie, o Renault, o General Motors i o moim ulubieńcu PSA, czyli Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall. Swoją drogą PSA nie ma szczęścia dostawiania fabryk, bo ostatnimi laty postawiło fabrykę w Iranie a później w Chinach, jeśli dobrze kojarzę są w trakcie stawiania, albo już postawili w Maroko, więc kto wie, czy nie powinniśmy patrzeć z pewnym przerażeniem na Maroko teraz. No to trzeci przykład jest, mam wrażenie, pozytywny, dlatego że Maroko jest pilnowane przez francuski wywiad bardzo krótko, więc mm. tutaj to jest ich wewnętrzne jakby podwórko, Niby te, te czasy kolonialne się skończyły, ale, no, ale nie do końca się skończyły, mm -hmm. sądząc po działaniach Macrona. Więc no, te czasy są nowe, XXI wiek, wszystko jest inaczej, ale tak jakby po staremu, bo ludzie wciąż chodzą na dwóch nogach, no i zawsze forsa jest najważniejsza. No, więc, no, niewiele się pozmieniało. Oczywiście te dekoracje są zupełnie inne. Jeżeli chodzi o zasady, to tak jakby uniwersalne zasady z średniowiecza, a nawet z czasów antycznych wciąż obowiązują, więc warto się uczyć, że tak powiem, klasyki. No, klasyka się przydaje, jest niezmienna i poręczna. Zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Tece Północnej, tak jakby te antyczne przypowieści, te epopeje różne, te, te teraz przychodzą na myśl, oczywiście, jeżeli się je zna. Ci, którzy ich nie znają, to nie mają do czego się odnieść, więc są całkowicie bezradni. No, ale to pewne zjawiska i pewne przygody tych herosów wszystkich no, w nowych warunkach internetowych, komputerowych, tak jakby przeżywają swój nowy, no, nowy, nowy renesans. A propos tego Wuhanu i całego centrum przemysłowego, mówimy o optoelektronice, czyli tych wszystkich ciekłokrystalicznych ekranach, mówimy o półprzewodnikowym oświetleniu LED, mówimy o, o o światłowodach i, i laserach, no i mówimy to właśnie na końcu o przemyśle samochodowym, czyli przemysł taki co najmniej średniej, jeżeli nie górnej półki. Więc no, jest istotny problem w tej prowincji gospodarczej. Już wiadomo, że rząd centralny zareagował pompuje tam środki pomocowe, Dlatego, żeby te fabryki dalej funkcjonowały przy zmniejszonym portfelu zamówień, no bo po prostu duża ich część została zamrożona z powodu z lęku o to, że, że ten wirus się rozprzestrzenia. Poza tym pracownicy, duża część pracowników siedzi w areszcie domowym, bo jeżeli istnieje podejrzenie w jakiejś konkretnej dzielnicy, że ludność jest zakażona, to po prostu Chińczycy nakazują im pozostać w domu, a tych, którzy są już istotnie wiadomo, że są chorzy, no to zamyka się ich na siłę. Policja im barykaduje drzwi no i przeżywają kwarantannę dwutygodniową, czy tam dłuższą, obowiązkową, no i ewentualnie służby te, te medyczne i socjalne przywożą im pożywienie, często przy użyciu nowoczesnej technologii obecnie, mianowicie łazików komputerowych, żeby z nimi nie mieć do czynienia w ogóle, żeby ich nie dotykać. No, nowe czasy. Tak, to, to, to, ten poligon dla Chińczyków i w ogóle dla Światowej Organizacji Zdrowia jest bardzo pożyteczny, tam już był, przed kilkoma dniami, w środku tygodnia, był obecny komisarz, wysoki komisarz Światowej Organizacji Zdrowia. Poleciał do Chin na inspekcję na miejscu i po tej wizycie natychmiast ogłosił stan zagrożenia światowego pandemią. To jeszcze nie jest stan wyjątkowy. Światowa Organizacja Zdrowia nie ogłosiła tego, ale jest o krok tego momentu. No, pewnie były takie targi polityczne związane z tym ruchem, bo to jest poważne jak mówię, na pewno przyniosły poważne konsekwencje gospodarcze i polityczne na świecie. Więc tutaj na ten temat nie wątpię, że rozmawiano. Chińczycy starają się sytuację opanować, ale nie możemy liczyć na to, że podają nam prawdę w mediach, bo to, te, te ich doniesienia wielokrotnie okazały się nieprawdziwe. Podczas te, tego całego cyrku, nazwijmy to w cudzysłowie pandemii, bo to nie jest jeszcze pandemia, ale jest, jesteśmy już, sądząc, z różnych źródeł informacyjnych na jej progu. Czy ona się rozwinie? W tym kierunku jestem sceptyczny. Chińczycy są bardzo skuteczni. Zablokowali różne drogi rozprzestrzeniania się tego wirusa wewnątrz kraju i także za granicami, bo najważniejsi partnerzy Chin, mimo że nie odwołali na razie lotów, ale część z nich ograniczyli, podda, poddali je obserwacji wszystkich pasażerów. Mało tego, ruch ten tradycyjny, czyli kolejowy i drogowy z państwami ościennymi właściwie został zablokowany. Więc te tradycyjne, powolne środki transportu z Chinami już tak jakby nie obowiązują. Cała historia, to, to jest istotne, rozegrała się w przerwie świątecznej tego chińskiego Nowego Roku, gdzie wszystkie fabryki i duże zakłady stoją. I to jest długa przerwa, bodajże dwutygodniowa, więc żeby tam pojechać na te obchody do domu i wrócić, to jest cała ogromna podróż, no i niemalże połowa populacji Chin w tym czasie jeździ. Czyli przenosi się do swoich wiosek tam z miast na wieś, z wsi do miast i tak dalej. To jest potężna migracja w ogóle chyba nawet największa w sensie globalnym, porównywalna z Hadżem islamskim, ale potężniejsza, bo tu mówimy o przemieszczaniu się strumieni ludzkich liczonych w setkach milionów, grubych setkach milionów, ponad 500 milionów chińczyków jeździ przemieszcza się z okazji właśnie tych świąt. Te, te podróże zazwyczaj są międzyregionalne, czyli kilkuset kilometrowe albo dłuższe. No i tu mamy genezę roznoszenia się wirusa. Pytanie od razu się narzuca, czy w związku z tym ta zbieżność czasowa nie jest przypadkowa, czy coś się tak jakoś nie rozniosło przy okazji tej, tego nowego roku z tajnego laboratorium, które wcale nie jest tajne, w Wuhan się mieszcząc to jest największe laboratorium chińskie broni biologicznej, w którym różne doniesienia, nie mówię tylko z jednego źródła, z kilku źródeł, podają, że badania nad koronawirusem były prowadzone. I nawet jestem skłonny w to uwierzyć, że na początku tej dekady Chińczycy takiego koronowirusa bojowego mieli na, na swoim stanie. Więc tak zwana teoria spiskowa numer jeden powiada, wylansowana w Kanadzie, że ten obecny wirus jest, pochodzi po prostu z tego laboratorium, uwolnił się, czy uciekł, czy przypadkiem, czy świadomie został stamtąd wypuszczony właśnie na ten nowy rok chiński, żeby dokonać, zaplanowanego wcześniej e, dzieła. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest, komu tu wierzyć, no ale badania tu laboratoryjne wykazują, dosyć wiarygodne. Ich wiarygodność podnosi jeszcze fakt, że natychmiast po ukazaniu się artykułu to opisującego na portalu medycznym został on zablokowany i skasowany. Więc no to dodaje wiarygodności w takich warunkach. Jedna z tych analiz mówi, że wirus jest ewidentnie kombinowany jest hybrydą i ma źródła między innymi bliskie powinowactwo z wirusem HIV, czyli AIDS. Kilka genów, 4 czy 5 genów po prostu jest zaimportowanych z wirusa, z patogenu AIDS. I w związku z tym, właśnie z powodu tego powinowactwa, ten wirus wykazuje bardzo dużą podatność nie tylko na populacji chińskiej, ale także w Afryce. Czarni są bardzo podatni na tego wirusa z powodu właśnie pokrywieństwa do, do, do AIDS, który, jak wiadomo, szalał w Afryce kilkadziesiąt lat temu. Mało tego, potwierdzenie tego faktu z dosyć wiarygodnych informacji test Taki popularny test na AIDS, kilkunastominutowy, dający wiarygodne info, pod sprawdzenie, czy ktoś jest chory, czyli ma mało wskazań false, false negative, czyli jeżeli ktoś jest zdrowy, to, to nie pokazuje, że jest chory i taki właśnie test na AIDS wykazuje, znaczy wskazuje tych wszystkich chorych na, na koronawirusa. To jest bardzo intrygujące. No jak to? No Przecież to zupełnie co innego. No niby co innego, ale test na HIFA działa. Mhm. więc tutaj już mamy co, no, co, coś intrygującego ale to jeszcze historia się na tym nie kończy bo w październiku zeszłego roku zaledwie czyli tak jakby 2-3 miesiące temu fundacja Billa i Melindy Gatesów taka rodzinna fundacja globalistów przeprowadziła światowy test no co prawda to był wargaming taki na sucho bez, bez wypuszczania żadnych wirusów ale tylko przy użyciu symulacji komputerowych ale Bill Gates badał co? No światową pandemię koronawirusa. No to prorok jakiś, czy co? No, na jego stronie internetowej tej fundacji można przeczytać, w związku z tym, że była cała burza w ostatnich dniach się przytoczyła tutaj z tym związana. Można przydać oświadczenie, no, że oni nie zaprzeczają, prowadzili taką symulację, no bo od tego są, prawda, ale to był inny wirus, to był, in, in, co prawda, koronawirus, ale inna odmiana, mhm. <laughs> jeżeli, jeżeli ktokolwiek jest w stanie w to uwierzyć, w takie tłumaczenie. No, Gates się nie, nie wypiera, bo tego już nie da się zamazać, no, że takie ćwiczenie było przedprowadzone, że koronawirus jako taki jest potencjalnym zagrożeniem pandemią, tak, no i nie wypiera się także że co prawda nic na ten temat nie mówi, ale nie zaprzecza, że jedna z jego firm, którą on założył, ma patent na koronawirusa. Normalnie, czy w bazie danych można sprawdzić, no, że jest opatentowany ten, ten patogen. No tak, kto go ma? No to jedna z firm Billa Okej, okay, Czyli hmm. prowadzone są badania, czyli że ktoś nad tym pracował i badał nawet ewentualną pandemię. No i minęły zaledwie dwa miesiące, chiński nowy rok i Benz jest w pandemia. Albo prawnie. nieoczekiwany nieoczekiwany splot okoliczności i przypadku no i ja, ja, ja, ja oczywiście nie mówię że to, to, to jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy tylko te, te, te zbieżności są jakby zbyt uderzające żeby no, żeby móc uwierzyć w całkowity przypadek mm. tak jakoś no no proszę pana no my rozumiemy no, że no, że to teoria spiskowa że oni na pewno nie chcą nam zrobić krzywdy no ale Przecież Bill Gates no, chce dokonać przy pomocy szczepionek i innych rzeczy jakichś poważnych ruchów, czyli na przykład depopulacji, o czym mówi już od kilkudziesięciu lat. Więc to nie jest wynalazek wczorajszy. On mówi to otwarcie i to, to nie owija w bawełnę. No, jest globalne ocieplenie, w związku z tym no, populację ludzką trzeba ograniczyć. No, za dużo produkują dwutlenku węgla. A jakie są metody? No, są różne, ale między innymi szczepionki są. No i tu wiadomo, że różne choroby zakaźne są. No właśnie w temacie co jest ciekawe, źródła tajlandzkie. z tym, że też trzeba wziąć uwagę to na razie jako niepotwierdzone doniesienia. Źródła tajlandzkie mówią, że na chińskim pacjencie przybywającym w szpitalu w Bangkoku zastosowano mieszankę leków przeciw HIV, przeciwwirusowych, w połączeniu jeszcze z paroma innymi i podobnież miało to znacząco poprawić jego stan w przeciągu 24 godzin. Więc jeżeli wziąćby te doniesienia za dobrą monetę, no to ten element wirusa HIV w układzie tena byłby, byłby, miałby sens. Natomiast, natomiast idąc, ponieważ mamy tak naprawdę kilka tych teorii, skąd koronawirus się wziął. Jedne powiedzmy oficjalne, jedne mniej oficjalne. No to ja muszę przytoczyć tutaj amerykańskiego senatora, senatora Toma Cotona, jeśli dobrze kojarzę z, a tak, z dumnego stanu Arkansas, który stwierdził i udowadnia, że Chiń, Chińczycy twierdzą po prostu, że zaczęło się to wszystko na Wuhan Seafood Market, czyli tak jakby targu morskim, targu rzecznym, ja bym to bardziej powiedział targu przyrzecznym, biorąc pod uwagę nieprecyzyjność tłumaczenia i geografię tego, tego całego marketu. Więc według senatora Toma Cottona z 40 oryginalnych przypadków 14 z nich nie, miało, nie, nie zetknęło się w ogóle z tym rynkiem, włączając w to pacjenta zero. Ale z drugiej strony moż, można przeciwstawić się tej teorii Mówię, właśnie szukając, szukając początków koronawirusa już w listopadzie 2019 roku, gdzie on już na przykład w tym momencie miał yy, gdzieś tam być na terenie Chin powodować pojedyncze przypadki śmiertelne, mutować, oczywiście wtedy nikt nie miał pojęcia, że mają do czynienia z pandemią, po czym w momencie zetknięcia się ze sobą takich mas ludzkich wystarczyło, żeby był jeden zarażony człowiek, który tak naprawdę chodził w tym tłumie, za czasem sobie kaszlnął, czasem kichnął i zaczął po prostu rozprzestrzeniać. A na jaką skalę rozstrzeniać? No ja może najpierw przytoczę oficjalne. Według oficjalnych danych mamy do czynienia z 18 tysiącami potwierdzonych y, zarażeń. Według danych powiedzmy akademickich mamy do czynienia z przynajmniej 50 tysiącami przypadków już, natomiast według relacji chińskiej pielęgniarki, która nie wytrzymała po prostu i wyrzuciła to z siebie, bo no, trzeba przyznać, że lekarze i personel medyczny w Wuhan pracują w, w ogromnym stresie i w ogromnym niebezpieczeństwie, no to mówimy w tym momencie przynajmniej o 90 tysiącach zakażonych ludzi. Oczywiście zaczęło się to w Chinach, oczywiście przeniosło się to na różne pozostałe regiony w ramach y, migracji wewnętrznej. Natomiast nie, nie możemy zapomnieć, że istnieje coś takiego też jak diaspora chińska. Czyli załóżmy, to jest przypadek z południowego Wietnamu, czyli z Ho Chi Minh City, kiedyś znanego jako Saigon. Y, ojciec z Chin przyjechał odwiedzić syna mieszkającego i pracującego w Saigonie, no i przywiózł ze sobą niespodziankę. Obydwoje są hospitalizowani z tym, że... Yy, Podobnież ojciec cierpi jeszcze na nowotwór. Według pierwszych informacji, które nadal są informacjami oficjalnymi i potwierdzanymi, yy, koronawirus atakuje przede wszystkim osoby os o osłabiony w układzie immunologicznym, czyli mowa tutaj o dzieciach, noworodkach oraz osobach starszych, ale dodatkowo cierpiących również na schorzenia przewlekłe, czyli dla przykładu nowotwory, problemy z nerkami, cukrzyca, etc. Natomiast w no mamy do czynienia naprawdę, naprawdę z, ala mamy do czynienia z alarmem. Patrząc geograficznie, tak jak tutaj Zorro wspomniał, yy, no to Chiny zaczynają być powoli odcinane od świata. Mongolia zamknęła granice, Rosja na dniach zamknęła loty, w tym momencie chyba już uszczelnili także granice. Zamknięte są na głucho tak jest. Na południu na południu Wietnam z początku zabronił przylotu pasażerów z Chin, z tak zwanych mainland China. Do, miało to dotyczyć również Tajwanu i tej zrebeliowanej prowincji oraz Hongkongu, ale ten zakaz chwilowo został zdjęty. Plus praktycznie cała granica wietnamsko-chińska została już zamknięta. No, jest znak zapytania, jeśli chodzi o pozostałe kraje, czyli no Laos akurat jest biednym obszarem, więc biednym krajem, więc i górskim, więc, więc, więc tutaj nie spodziewałbym się na razie jakichś cudów. Natomiast mamy, tak, mamy pamiętajmy o granicę chińską sięgającą Myanmar, czy Birmy sięgającą Nepalu, a przez Nepal i w Indiach na przykładu już mamy do czynienia. Co prawda z dwoma przypadkami, ale wyobraźmy, wyobraźmy sobie sytuację, w której kilkunastu zarażonych dostaje się powiedzmy do większych skupisk, a w Indiach o to nie trudno i zaczynają po prostu kaszleć albo kijać. No i pojawia się problem. Na szczęście tak zwana śmiertelność tej obecnej odmiany wirusa, bo on zmutował, to jest co innego niż było na początku śmiertelność jest niewielka małe procenty pojedyncze to jednocyfrowe jeżeli tutaj ta wirulencja śmiertelność byłaby dobiegałaby do 10% to wtedy istniałoby poważne zagrożenie nieuniknionej światowej pandemii po prostu te bariery postawione administracyjne nie będą szczelne no i będzie po prostu liczne grono zmarłych z tego powodu no i będzie wielki problem polityczny, no i środki nadzwyczajne i tak dalej. Mhm. Ale na razie to jest poniżej 5% wedle tych dosyć wiarygodnych obliczeń ile tam pacjentów zarażonych jest zagrożonych śmiercią, więc na razie wielka panika nie jest całkowicie uzasadniona, bo tu zagrożenie jest porównywalne z Jakąś groźną grypą. A epidemii grypy mamy dostatecznie dużo, co roku się one wydarzają na lokalnych obszarach, bo dużej pandemii nie było, chociaż pojawiła się teraz równolegle być może, to jest przypadek, a być może nie, znowu ptasia grypa w Chinach i to niedaleko. Tak jakby tutaj, jeżeli się zdarza jedno nieszczęście, no to jak wiadomo chodzą parami, zaraz będzie drugie. Więc to być może to, to będzie współgrało, czyli że ta, ta lokalna tragedia zdrowotna będzie miała ciąg dalszy, ale niekoniecznie z powodu koronawirusa, a tylko innych zachorowań, bo Chiny generalnie jako państwo, jako organizacja ekonomiczna, są podatne na wykluwanie Sponsy. tego typu patogenów. No wiadomo, te sars -y i tam te świńskie grypy i ptasie grypy i, i podobne, no to wszystkie miały tam swoje, swoje źródło. I być może, to spiskowcy mówią, no to, to wszystko pochodzi z laboratorium. Być może tak, a być może po prostu to jest specyfika lokalna, gdzie półtora miliarda ludzi gnieździ się na bardzo skąpym terytorium. Bo oni tak naprawdę zamieszkują głównie tereny, które się nadają do, do życia i do uprawy. I to wcale nie jest całe terytorium Chin, tylko enklawy w tych Chinach. No i tam są ten te, te miliard Chińczyków na bardzo skąpym terenie są stłoczone, no i w sposób naturalny są wylęgarnią wszystkich chorób. A jeszcze dodamy do tego poziom higieny, który od czasów komunizmu niewiele się zmienił. I tych zwyczajów kulinarnych na przykład, gdzie wszystko jest gotowane na ulicy. Mm, plus rodzaje zwierząt gotowanych. Wszystkich, łącznie z nietoperzami. A propos nietoperzy, to dosyć wiarygodne badanie genetyczne wskazuje, no, że prawdziwym źródłem tego koronawirusa jest koronawirus nietoperza sprzed 10 lat. Jest taka choroba i one tam chorują po prostu na, notorycznie na to. Mieszkają sobie w jaskiniach, latają tak i ten koronawirus nietoperza, który się do tej pory nie przenosił na ludzi, no, no jakimś cudem się przeskoczył na ssaki wyższe, na człowieka i, e, i dostał jeszcze dodatkowych cech napędzających tę swoją śmiertelność, czyli możliwość przenoszenia się drogą powietrzną, prawda? I też długotrwałość, bo ten wirus w przestrzeni wolnej w powietrzu potrafi przetrwać miesiąc, czyli jest mocno zakaźny, przenosi się drogą kropelkową. I przetrwa miesiąc. Czy to są wszystko cechy, które tak jakby, no, szyte na miarę. Mhm. No bo ten pierwotny koronawirus nietoperzy się przenosił między nimi tylko i w ograniczony sposób. Chyba tam drogą płciową, czy podobno, jakoś przez bezpośredni kontakt. No a ten, ten nowy to już zupełnie jest turbo na dopalaczach i, i przenosi się razem z powietrzem na przykład na pokładzie samolotu. Przez, przez filtry powietrza mhm. i nadmuch, więc no. No, co, co mówimy o bardzo złośliwym wirusie, ale znowu to, co się teraz rozprzestrzenia, to nie jest takie groźne. No, to jest podobne do grypy w swoich objawach i działaniu. No i wiadomo, jak starszy człowiek z osłabionym układem odpornościowym dostanie grypę, no to może umrzeć z tego powodu, jeżeli będzie miał powikłania. Prawda? No na pewno przechodzi ją ciężej. Na pewno przechodzi ją No i to Tutaj... nic nowego nie odkrywamy. Każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, wie, co trzeba robić. Witamina D3 plus C w wysokich dawkach, mm -hmm. do dużych Koncentracjach. Dlaczego? No bo te dwie witaminy razem ze sobą połączone są i są cudownym wzmacniaczem układu odpornościowego. Mm -hmm. Przyznam szczerze, że pokusiłem się zadzwonić do żony mojego kolegi, którą w tym momencie pozdrowię. Mam nadzieję, że nas słucha. E, która jest lekarką. E, pani doktor. Po... No, oczywiście nie znamy dokładnie pełni informacji na temat koronawirusa, ale na podstawie tego, co powszechnie wiadomo, powie, potwierdziła to samo. Witamina C, witamina D w dużych dawkach, dodatkowo wspomagana rócz kwasami omega-3 i omega-6, nawet jeżeli miałoby to pochodzić z suplementów, aczkolwiek najlepiej w formie czystej. Natomiast chciałbym tutaj odnieść się jeszcze do tego wskaźnika reprodukcji koronawirusa. E, pomijając konkretną tutaj medyczną metodologię, no to jest on estymowany na pomiędzy 1,4 a 5 z większością szacunków poniżej 3,8, czyli oznacza to, że każdy zainfekowany średnio jest w stanie zarazić od 1,4 do 3,8 człowieka. No i <śmiech> Chiny oczywiście przedsięwzięły Tutaj y, bardzo, bardzo poważne środki, tak. Y, prowincja, prowincja, prowincja ze stolicą Wuhan jest całkowicie odcięta w tym momencie. Y, jakieś filmy nagrane z dronów pokazują Wuhan po prostu jako wymarłe miasto w tej chwili. Wiemy również o mobilizacji około dwóch milionów y, żołnierzy. No, Chińczycy w ekspresowym tempie, no ale to akurat to trafią, budowali tam w Wuhan y, szpital mający pomieścić y, wszystkich zakażonych. Podobnie szpital y, Pęka już w szwach i To jest szpital na tysiąc pacjentów, więc. No właśnie, no właśnie. Natomiast, jeżeli by tak popatrzeć, no godne podziwu, że wybudowali go w 10, w 10 dni, bo chociażby w Łodzi szpital. Się, co? Mamy, dotykamy poważnych rzeczy, no i stałe łącze okazuje się nie, nie stałe <głos> W tym momencie. Pęka, no trzeba jakoś z tym sobie radzić. Mm -hmm. No dobrze, to wracamy, wracamy do. Łodzi, gdzie budujemy tak, szpital. Do Łodzi, do Łodzi. E... Czyli w Wuhan ten szpital postawiono w rekordowym tempie dziesięciu dni. 10 dni. Yy, to samo w sobie jest, szczerze mówiąc, ewenementem i jest fascynujące. No Jeżeli porównamy chociażby do tego, że jak z 37 lat w, Ł w Łodzi Czechosłowackiej dla przykładu stawiano szpital i jeszcze nie postawiono do końca. Już jest nieaktualne, bo nie ma Czechosłowacji. No, ale ulica została. <śmiech> Natomiast, natomiast jeżeli by tak popatrzeć po filmikach, ponieważ oczywiście piękny filmik z drona nakręcony został pod pulkę, jak to Chińczycy pięknie wybudowali szpital, e, tak jak tutaj Zorosniał na tysiąc miejsc, czyli już jest przepełniony wszerz i wzdłuż, e, mogą dziwić jedynie krat w oknach, no, ale to... to... Ciekawe, akurat mi... W razie czego zapraszamy do naszego briefa cotygodniowego, w którym mamy ten, to wideo za budo... wsadzone. No ale będą budować inne jeszcze w okolicy. W Chinach z, z kratami to akurat jest zupełnie naturalne. To, to, co oni robią na przykład ze swoimi ujgurami, których milion pracuje w obozach reedukacji, czyli po prostu w obozach koncentracyjnych nowej generacji, no to właśnie wskazuje na to, że oni jako dobrzy komuniści to mają opracowaną technologię ucisku do perfekcji. Jeżeli teraz jeszcze dostali internet, to już w ogóle jest hulaj dusza. Bo już nie muszą nikogo zamykać, tylko tak powiem, stosują gładkie, aksamitne metody inwigilacji i przeciwdziałania w postaci na przykład Social Credit Score. Każdy ma swoją punktację, jak przejdzie na czerwonym świetle albo napisze jakiś niepoprawny politycznie tweet, no to natychmiast mu ten, ten, ten wskaźnik spada, no, w związku z tym odczuwa to na własnej skórze, także finansowo, no i nie trzeba go zamykać, no rzadko który dobiega do, do, te, do tego wskaźnika minus 100, kiedy przychodzi tajna policję, o 6 rano go wywozi w nieznanym kierunku. No, mhm. Więc no, z tymi kratami to, to Chińczycy są w różnej postaci, także internetowej, bo mają swojego cenzora, ten, ten ich internet jest zupełnie inny od naszego, więc to, oni są do tego przyzwyczajeni, ten, ten stan wyjątkowy obecnie panujący w jednej z prowincji, no, to, z daleka patrząc to wygląda tak jakby trening do jakichś poważnych innych zamierzeń czy może zagrożeń z punktu widzenia wojskowego... Ta, to, ta tragedia czy ta, ta, ta epidemia chińska stanowi no niepowtarzalną okazję do przećwiczenia różnych scenariuszy walczenia z prawdziwym zagrożeniem, na przykład w postaci broni biologicznej. Mm. Jeżeli ktoś by na nich spuścił broń biologiczną w postaci, dajmy na to, wirusa, no to oni dzisiaj w Wuhan testują, jak sobie z nim poradzić. Ja mówię tutaj o badaniach operacyjnych, bo wojskowi takie rzeczy robili podczas II wojny światowej, wykorzystywali różne choroby, które się pojawiały samoczynnie bądź nie do wprowadzenia czy badania działania różnych scenariuszy i działań nadzwyczajnych. Właśnie, żeby sobie z tymi zagrożeniami poradzić, no bo faktem jest, że broń biologiczna i chemiczna istnieje. No więc muszą być skuteczne metody zapobiegania takim skutkom śmiertelnym dla dużych populacji. No i mam wrażenie z obserwacji z daleka, te różne objawy płynące z Chin, czyli ta totalna cenzura, stan wyjątkowy, zablokowane ulice i tak dalej. no i także ten szpital z kratami no to idealnie pasuje do tego obrazka, ćwiczenia walki z bronią biologiczną. Mhm. Mam... Inny, inny obrazek z y, ulic Wuhan. Y, to już są obrazki z kolei w, przy znowuż przy użyciu dronów. Chińczycy opatentowali używanie dronów chyba do perfekcji, do, perf do perfekcji. No i tutaj drony pełnią y, rolę policjantów. Dron z kamerą i głośnikiem porusza się. obserwuje obs Operator obserwuje z kamery obywateli. Jeżeli widzi obywatela bez maski, z głośnika do dobiega komunikat hej, hejtystoniaku, albo obywatelu, albo, jeżeli mówimy o starszej osobie, wujku, ciociu. No i komunikat już na temat bezpieczeństwa, stanu wyjątkowego. Proszę założyć maskę, proszę zbać o siebie. Także mamy do czynienia... Tak, rzeczyć ćwiczeniami, z pięknymi ćwiczeniami dla sprawdzającymi, proszę, sprawdzającymi, usankcjonowującymi tak naprawdę stan specjalny i pełną inwilację. Są uzasadnione, ja obserwuję to i przeczytałem nawet dosyć intrygujące materiały na ten temat. Są dosyć przekonujące sugestie, że istotnie to Laboratorium Broni Biologicznej w Wuhan pracujące nad koronawirusem przed kilkoma laty mogło taki eksperyment wykonać e, przez przypadek albo niechcący, ale kiedy już to się stało, no to go, te okazje wykorzystali po prostu w celach bojowych. Jakich? No, ćwiczenia na własnej populacji te, tej broni. Jak to zrobić, żeby ona była z jednej strony skuteczna, a z drugiej przeciwnie, żeby to się przed tą skutecznością obronić, bo jak wiedzą wszyscy wojskowi tak zwane gry wojenne, prowadzone są w jakimś tam sztucznym środowisku, ale dotyczą realnych rzeczy. To jest tak jak walka w ringu. No są dwaj co najmniej oponenci, którzy się okładają pięściami i każdy z nich próbuje wygrać. Właśnie na tym polega ta cała sztuka nauki walki, że się walczy na serio. I dzięki temu uzyskuje się, czy bada się najlepsze techniki, najlepsze sposoby, zarówno ataku, jak i obrony. To właśnie w takich grach się to e, symuluje i także być może e, w rzeczywistości bada. Ja nie chciałbym jeszcze tak rzucać daleko swoich oskarżeń, że Chińczycy są w stanie poświęcić własną populację do tego typu ćwiczeń, ale nie jest to od, dalekie od rzeczywistości, bo zarówno broń chemiczna, jak na przykład promieniotwórcze zagrożenie, jak i broń chemiczna masowego rażenia w różnych tam dawkach, łącznie z LSD, były stosowane w czołowej tak zwanej demokracji świata w Stanach Zjednoczonych w lat, od lat 50. począwszy i ja znam kilkanaście tego typu przykładów, zbrodniczych testów na nieświadomej populacji różnych broni biologicznych, zakażenia rzeżączką, dżumą, cholerą, syfilisem, mm -hmm. AIDS i tym podobne, plus LSD i, i różne tam psychotropy. To było testowane na nieświadomej populacji, między innymi w Los Angeles i w Nowym Jorku. Testy związane z syfilisem na czarnoskórej afroamerykańskiej populacji Stanów Zjednoczonych i to było jeszcze bodajże z lat 50-60 przecież. To, to nie jest nic nowego. Rządy, a szczególnie klika wojskowo-przemysłowa, nie ma żadnych hamulców. Po prostu i to nie jest domena tylko chińskich komunistów, to robią to tak samo obrońcy demokracji Amerykanie, jak i Rosjanie, jak i Chińczycy, jak i każdy inny. Tutaj można podać liczne przykłady. Władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie. Mm. Szczerze mówiąc mam, mam, wąt mam wątpliwość, jakoby mogłoby to być w tej chwili na taką skalę celowe działanie yy, Chińczyków, ponieważ yy, no, patrząc po nazwijmy to sytuacji ogólnej, zmuszeni byli przedłużyć ten urlop noworoczny, zaczynający rok Szczura, o około tydzień albo półtora tygodnia. Już w tym momencie ze względu na odcinanie Chin mówi się o spadku PKB chińskiego z poziomu 6,1. Przy optymistycznych szacunkach do 5,8, ale może być gorzej. Zastanawia mnie także w tej sytuacji pozycja towarzysza Xi, tak? Pana prezydenta ze specjalnymi uprawnieniami. Czy jeżeli tego wirusa nie dałoby rady opanować, to czy nie zostanie zastąpione? Oczywiście nie z własnej woli. Myślę, że on ma nikłe szanse na razie jako niekwestionowany lider, no i dyktator formalny tego państwa nie zostanie usunięty, ale będzie miał kłopoty gospodarcze. I wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie roku efektem zawirowań z początku roku będzie po prostu łagodna forma, albo być może ostra forma kryzysu walutowego polegająca na tym, że Chińczycy będą mieli bardzo skurczoną nadwyżkę eksportową, szczególnie w dolarze, mhm. a to może odpalić ostry Ostrą wersję kryzysu bankowego w Chinach, dlatego że oni mają teoretyczne rezerwy w dolarze, ileś tam bilionów, to jeden czy dwa, to, są, to możemy na ten temat sobie podyskutować, ale te rezerwy chińskie są niepłynne to znaczy one są ulokowane już w takich rzeczach, które się nie sprzedają na rynku nie są łatwe do, do, do, do upłynnienia w gotówce e, więc tak naprawdę są no pełnią rolę zakładnika finansowego liczy się to co mamy na koncie i co można przelać teraz no i to co, się, co przelać możemy teraz gwałtownie się kurczy z powodu topnienia nadwyżki eksportowej właśnie przez hamującą koniunkturę no, przez e, e, wirusa i, no i przez wojnę handlową z Amerykanami i przez ten deal, który właśnie na święta został zawarty między Trumpem i Xi, gdzie Chińczycy się zobowiązali zaimportować ileś tam miliardów, setek miliardów konkretnie amerykańskich produktów rolno-spożywczych i, i także przemysłowych, na przykład samochodów i tym podobnych. Czyli no, oni to wykonają no ale no, wtedy bilans będzie niekorzystny dolarowy. Jeżeli firmy teraz, te producentów, mają niedobór dolara na swoich rachunkach z powodu mniejszych wpływów eksportowych, no to bilansowo to nie jest duży problem, bo Chiny to jest ogromna gospodarka. Ale w w przypadku, kiedy są zasilone centralnym kredytem awaryjnie po to, żeby utrzymać swoją koniunkturę i produkcję na niezmienionym poziomie, a to ma miejsce, duża część tego kredytu z powodu rynków eksportowych jest dolarowa, bo nawet jeżeli nie eksportują do Stanów, to rozliczają się w dolarze jako walucie mhm. światowej, no to robi się problem, bo te kredyty trzeba obsługiwać. No a jak nie ma dolara, czy jego brak w kasie, no to się zaczyna kryzys walutowy. To miało miejsce przed rokiem na rynkach słabszych, wschodzących, na przykład w Ameryce Łacińskiej do dzisiaj, to przeżywamy reperkusje społeczne tego faktu, gdy, gdy ich waluty lokalne spadły na łeb, na szyję o 30-40%, nawet więcej procent. No to, to jest kryzys walutowy. Mhm. Argentyna jest podręcznikowym przykładem, ale przecież nie tylko ona ma ten problem, tylko cała Ameryka Południowa no dlaczego? No bo to, bo, bo, bo dolar jest drogi, bo jest spadek koniunktury, bo rachunki eksportowo-importowe się nie, jak to mówią Niemcy, nie sztymują. No i jest, co? No i waluta lokalna, peso czy tam inne liry, no lecą na łeb na szyję, no i wtedy jest jeszcze gorzej, bo, bo jeszcze bardziej się nie domyka bilans. Bo to, co my sprzedajemy, to dostajemy grosze, a to, co kupujemy, jest horrendalnie drogie. Aha, no to... To samo w spowolnionej wersji może teraz wystąpić w Chinach. Ja nie mówię, że to teraz będzie miało miejsce, ale potrzebne do tego ingrediencje już są, że tak powiem, zabukowane. Mhm. No tutaj mamy... Tutaj jest, te Chiny rzeczywiście mogą stać się czarnym łabędziem 2020 roku, czyli tym niespodziewanym, absolutnie niespodziewanym powodem problemów, tak? W przeciwieństwie do szarych łabędzi, które w jakiś sposób można było przewidzieć. No przede wszystkim ludzie, którzy dla przykładu objęci kwarantanną są zamknięci w pomieszczeniach czy w domach, oni nie wydają pieniędzy, więc tutaj konsumpcja towarowa będzie, będzie maleć. Na pewno, na pewno w takiej sytuacji zmieniają się również priorytety, czyli żywność, leki, a nie na przykład wymiana mebli w domu, kupno dywanu czy samochodu. Więc sektory nazywają to e, dóbr, dóbr wyższych, na pewno też oberwą. E, na pewno, e, pewno poszczeni dostaną również wszystkie sektory usługowe, e, Począwszy tutaj właśnie od, od bankowości, której Zoro bardzo ładnie nam, nam, nam powiedział, przedstawił jak to wygląda, ale również w sektorze usługowo-konsumpcyjnym. Czyli dla przykładu Starbucks zamyka kawiarni w regionie. Apple zadeklarował, że przechodzi w tym momencie w Chinach na sprzedaż online tylko, zamyka swoje sklepy na jakimś tam obszarze. No, zastanawia mnie tylko w tym kontekście, czy będziemy mogli spodziewać się gwałtownej deprecjacji 1RMD, co no, oczywiście nie spodobałoby się Amerykanom. No Można powiedzieć, że te wszystkie warunki Stage 1, które powiedzmy jeszcze parę tygodni temu chińska strona byłaby w stanie w miarę spełnić, albo przynajmniej udawać, że spełnia, tak teraz tego spełnianie może stać się wyzwaniem. Jeżeli by, jeżeli, by, jeżeli by sytuacja eskalowała z psem i już dla przykładu odcięto by Chiny kordonem sanitarnym, no to w pewien sposób umiera też handel, tak? A jako, że Chiny to fabryka świata, no to no to wygląda to strasznie. Tu. No na razie to jest jedna prowincja, to nie jest jeszcze zjawisko ogólnopaństwowe, mhm. a już na pewno nie światowe. Problemy występują lokalnie, są ograniczone. No, nie, nie zachęcałbym zbytniej paniki, bo nie ma do niej podstaw jeszcze. Mhm. Ale jak tak spojrzeć na to perspektywicznie, no to istnieje realna spora szansa, że to może tak się rozwinąć. Niekoniecznie z powodu tego konkretnie wirusa. Na jego przykładzie można natomiast sobie taki scenariusz przemyśleć, i go wiarygodnie, jakby przetestować na, na sucho. Jeżeli by się zjawił groźniejszy wirus, brat, bliźniak koronawirusa, bardziej złośliwy, zjadliwy i groźny, działający na większym terytorium, to zarówno pandemia, czyli epidemia światowa, jak i blokada handlu chińskiego i wszystkie z tego występujące wynikające reperkusje, zamrożenie rynku wewnętrznego, problemy społeczne itd., Generalnie niespodziewana recesja światowa nagła w tym roku jest absolutnie realnym scenariuszem. To się da przeprowadzić. I to jest bardzo wiarygodny scenariusz w takich okolicznościach. Nagle zaczęliśmy hamowanie, tak? zobaczyliśmy tutaj w pigułce, jak to się może odbyć, no i coś takiego to działa. To znaczy, jeżeli ktoś zamówiłby, teoretycznie sobie dywagujemy teraz, zamówiłby u pana Billa Gatesa takiego wirusa, on by przypadkowo miał taki patent. No, przychodziliśmy tutaj z bratem z, z szafą, tak? No i mieliśmy w szafie ten patent, tak, próbką wirusa. No i odsprzedaliśmy panu korzystnie. No i fiolka się rozbiła i jest pandemia światowa to zatrzymanie światowej koniunktury i wywołanie nagłej recesji z powodu paniki i wszystkich temu towarzyszących okoliczności będzie nieuniknione, będzie działało. To mamy już opracowane, sprawdziliśmy w małym, w małym przekroju na lokalnym rynku w jednym regionie chińskim. Jak to się odbędzie, mhm. prawda? Ja nie mówię, że to jest ćwiczenie bojowe, tylko powiadam, że na podstawie tego doświadczenia można wysuć takie wnioski, jeżeli istnieje w laboratoriach jakiś wirus do wojny biologicznej, no to można go tam wypuścić, no i efekty są gospodarcze opłakane, bo mamy światową recesję i światowy kryzys finansowy w dokładnie wyznaczonym momencie. Mhm no z timingiem we wszystkich kryzysach jak wiadomo powszechnie graczom giełdowym jest największy problem bo oni wiedzą że coś nie gra że coś śmierdzi ale nigdy nie są w stanie stwierdzić kiedy pęknie no właśnie kiedy? Wtedy, kiedy trzeba. Mhm. No, patrząc, patrząc po reakcjach innych yy, indeksów, no to dzisiaj, przyznam szczerze, troszeczkę się zdziwiłem. To znaczy S&P 500 poszło w górę. Yy, indeks dolara poszedł w dół, WIX poszedł w dół. Szczerze mówiąc, po piątkowym zamknięciu spodziewałem się, że złoto będzie kontynuowało rajd, a tymczasem oddało praktycznie wszystkie zyski. No, przyznam szczerze, to było z jednej, to, to by świadczyło, że rynki nie wierzą aż tak bardzo w globalną pandemię, Tak, tak nie wierzą i słusznie, bo nie ma do, podstaw do takich przypuszczeń. Drugie, co wiedzą, że dolar jest królem, o mhm. to chodzi w złocie, no i trzecie co wiedzą że Trump właśnie wygrał reelekcję w listopadzie bo tak zwany impeachment no to jest, no to jest niewypał i to jest bąk puszczony w windzie, ale w zupełnie innym towarzystwie niż planowano <śmiech> <śmiech> więc to, to po prostu jest żałosna komedia pomyłek co wiadomo z sondaży e sympatii politycznych to Trump na tym całym przedstawieniu zyskał. Aha, no to dilerzy, maklerzy i macherzy już wiedzą, aha, jest koń, który wygrywa, dolar w górę, wojny handlowe są sukcesem, no to nie ma powodu do paniki na giełdzie w Nowym Jorku. Jeżeli Chińczycy mają problemy, to tym lepiej, bo my idziemy do przodu. Taka logika temu przyświeca. Ja nie mówię, że ona jest prawidłowa, tylko mówię, że ten nastrój chwili euforii takiej e, tymczasowej e, to, to właśnie w kontekście amerykańskim jest nieodłącznie związany z tym impeachmentem, bo te dwie mhm. rzeczy, czyli ostrzeżenie o kor koronawirusie poważne plus ta procedura nieudana impeachmentu to są dwie rzeczy, które wystąpiły jednocześnie. Mhm. Patrzę w tym momencie na wykres. Jest to wykres światowych epidemii kontra globalnych, globalnych rynków, w jaki sposób sobie radzą. I przyznam szczerze, że jeżeli by tak popatrzeć, jak sobie radziły, radzi, radziła mediana akcji, mediana rynku właśnie, no to SARS w kwietniu 2003 roku pojawił się właśnie podczas dołka. Świńska grypa w kwietniu 2009, podobnie w trakcie dołka. Zika w trakcie również dołka, ebola w październiku 18 również, no idąc z takim tokiem i z takim tokiem, może bo powinniśmy spodziewać się mimo wszystko jednak korekty, ale nie od razu, tylko raczej w drugiej połowie roku, tak? Bo już, już będzie po wyborach prezydenckich, tak? Rynek rynki będą mogły przestać być na chwilę chociaż pompowane. E Chińczycy póki mogą, załóżmy, że udało im się w miarę sprawnie tą pandemię pokonać, no to w miarę sprawnie jeszcze będą w stanie przez pewien czas przeciągać straty, ale w pewnym momencie coś na pewno nie wyjdzie. Gdzie, mm, trzeba będzie po prostu odrobić te straty, powiedzmy przenieść w czasie straty, które zostały doznane teraz, yy, na okres późniejszy. Takie jest moje zdanie akurat. Ja to, obserwując to bez zaciekłości yy, intelektualnej i, i uczuciowej, bo ja się nie wiążę tu z żadną stroną, ja chcę być na, na uboczu i broń Boże się nie zagrazić niczym, Mhm. Więc nie mam tu ani sympatii, ani antypatii. Wszyscy zawodnicy są równie odrażający. Dla mnie przynajmniej, sądząc po ich działaniach. Więc myślę, tak się kojarzy, być może zmienię to zdanie, jak zobaczę jakieś nowe przesłanki. To wygląda mi to całe ćwiczenie. Istotnie to zbyt wiele poszlak tych, tych takich no podejrzanych, takich dziwnych zbieg okoliczności, żeby to było organiczne wydarzenie. Czyli, że koronawirus istotnie jest przejawem jakiejś wojny biologicznej. W małym zakresie, małej intensywności. Co w obecnej konstelacji Międzynarodowej nie byłoby niczym dziwnym Bo kolejność rzeczy W historii była zawsze taka Były wojny walutowe Potem były wojny handlowe I potem były wojny prawdziwe Obecnie skoro moda na Wojny frontalne Typu II wojny światowej Już dawno minęła I ich użyteczność już jest no, Znikoma No to przyszedł czas na nowego rodzaju wojny ja mam przeświadczenie, tak jak pan patrzy na to, że to istotnie ten koronawirus, to jest lokalny przejaw nowego rodzaju wojny po prostu jako przedłużenie polityki innymi metodami, czyli wojen handlowych, metodami biologicznymi. Na razie na ograniczonym terenie, z ograniczoną intensywnością, gdzie obie strony doskonale wiedzą i o tym i sobie mrugają nawzajem okiem znacząco. A w mediach, no jak to w mediach, no przewalają się różne teorie i próbujemy z tego złożyć obrazek z domysłu, no bo oni nam nigdy prawdy nie powiedzą, tak? Ale, mm -hmm. ale sądzę po tych no już wymienionych poszlakach, dosyć istotnych, bo to są dowody potwierdzone. No, my nie zgadujemy, że to laboratorium w Wuhan działa. Tak? Więc z tym Billem Gatesem i tak dalej, no to, no to już chyba nie są zabawy. To już tak na, na poważnie się dzieje. Ale jeszcze nie y, konfrontacyjnie w tym znaczeniu, że albo złapaliśmy pana za rękę, już teraz musicie się przyznać. No nie, no właśnie na tym polega urok tych gier, że nikogo za rękę nie złapano i różne są wyjaśnienia możliwe, tak zwane... Y, możliwe, wiarygodne zaprzeczenie tu ma miejsce. My się możemy tego wyprzeć, tak samo jak ataki hakerskie przez internet. To zawsze można się tego wyprzeć, że to myśmy zrobili. No bo to nie jest naszego adresu, prawda? Ten atak przeprowadzono. Więc to nie my. No ale sądząc po wiabach, to, to wiadomo, że to wy. No ale nie jesteście w stanie tego udowodnić. No i podobnie w tym wypadku. Wiadomo, kto jest mniej więcej poszkodowany, tak? Mhm. Wiadomo, w kogo w to uderza, to, to jakoś ten, ten, ten kalendarz się zgadza i to całe. Ten, prawda, już tu domyślamy się, że to, ale nie można pokazać winowajcy. No i tak jakby to pasuje do tego scenariusza, że ledwie żeśmy dogadali, podpisali umowę handlową i wszystko jest cacy no ale nie jest do końca czasy, bo to porozumienie jest tymczasowe. To jest właściwie pierwsza faza w ogóle, pierwszy etap jakiegokolwiek porozumienia. Dlatego nazywają stage one. I prawda jest, prawda jest taka, że, że no, chyba tylko naiwniacy wierzą, że porozumienie pełny handlowy tutaj dojdzie do skutku. No, no to jest deal taki no, no, kulawy z samego założenia, mm -hmm. bo on in, inny być nie mógł, więc jest kulawy. Ale my go ładnie nazwiemy, że to jest taki kulawy, ale to jest dopiero pierwszy etap, bo jak będzie drugi, to będzie miał obie nogi sprawne. Mhm. No, czyli że będzie pełnosprawny, dopiero w drugim etapie my we dwóch i nasi słuchacze wiedzą, że ten drugi etap nigdy nie nastąpi, bo jeżeli ktoś jest kulawy na pierwszym etapie, to na końcu zabawy będzie jeszcze bardziej kulawy, mhm. i bo pijany jeszcze w dodatku. No ale to trzeba te fakty skojarzyć tak I, i zastosować swoją mądrość życiową do tego. A jeżeli wierzymy mediom, no to jesteśmy szczęśliwi no i się cieszymy jak szerbaty na suchary, no bo przecież zafaliśmy porozumienie i teraz będziemy wszyscy zdrowi i szczęśliwi. No nie mhm. będziemy, bo za minęły dwa miesiące i jest epidemia, tak? Mhm. No w każdym razie mediów... Y dla czystego spokoju ducha szczerze nie polecamy czytać ani słuchać, ponieważ zrobiłem eksperyment. Poka pokazałem mojej narzeczonej oglądać media, wszystkie doniesienia medialne dotyczące koronawirusa przez ostatni tydzień. Nie wytrzymała tego dnia, powiedziała, że już nie może, że już ma dosyć tych bredni i bredniotoku. Natomiast yy, opierając się jeszcze na modelach matematycznych zarażalności, według modela opracowanego przez Bianco Research, na dzień dzisiejszy, czyli 3 lutego, Oczywiście, mowa tutaj o modelu matematycznym, tak? Powinniśmy mieć blisko 90 tysięcy zakażeń. Yy, ta krzywa zareportowanych infekcji, no na ten moment oficjalne dane jest o wiele niższa. Yy, inne dane mówią, że jest gdzieś pomiędzy, trzecie dane mówią, że idzie to zgodnie z linią, więc tak naprawdę mamy już trzy wersje wydarzeń. Pozostaje nam tak naprawdę pozostać tutaj na tyle, na ile możemy sobie pozwolić na bycie neutralnym, to pozostać neutralnymi obserwatorami i obserwowaniem, jak po prostu sytuacja się będzie rozwijać, ponieważ według tego modelu Bianko na chociażby 16 lutego powinniśmy mieć już 22 miliony yy, zarażonych, a na, na, a na koniec lutego e, powinno być to już gru, już to przekroczyć 100 milionów prawie sięgnąć 200 tak. E, oczywiście polecamy nie wpadać w panikę ponieważ pamiętajmy o tym, że w momencie mieliśmy całkiem też ciepłą zimę, gdzie niegdzie śnieg się pojawił. Ten sezon grypowy tak naprawdę jest, myślę, w momencie zaczyna się, zaczyna być też w pełni, więc będziemy otoczeni ludźmi, którzy kaszlą, ichają i nie jest to ta na razie powód do obaw też, prawda? Jeżeli dojdziemy do 100 milionów w Chinach, to można będzie wtedy powiedzieć za miesiąc, że epidemia hordusa jest porównywalna z średnio groźną grypą, które się w społeczeństwach, zwłaszcza krajów zachodnich, rozgrywają co roku i mają podobną, porównywalną zjadliwość i śmiercionośność. W każdym kraju umiera tysiące ludzi z tego powodu powikłań grypowych. No więc, jeżeli chcemy zachować proporcje i porównywać pomarańcze z pomarańczami i jabłka z jabłkami, to niestety musimy poczekać, bo na razie nie wiemy, jak to wygląda naprawdę. Chińczycy wiedzą. Ale nam nie powiedzą, mhm. no bo właśnie nowe czasy wymagają przewagi informacyjnej i informacja rzetelna to jest podstawa sukcesu i dlatego inwestują miliardy w piątą generację łączności. Prawda? Mhm. Bo to właśnie Chińczycy, bo no jak sobie piszą w swojej strategii, że przewaga informacyjna to jest jedną z, ze szlachetnych przewag pola bitwy, bo gwarantuje i utrwala przewagi w innych zakresach, w innych domenach. I Dlatego w to zainwestowali. Bo w, w informatyce, w obiegu informacji, jeżeli mają zdobędą przewagę, to w sposób naturalny uzyskają ją także w innych zakresach. Aha, czyli że prawdy nie można powiedzieć tak bez żadnych zastrzeżeń, bo to jest najcenniejsze dobro. A szkoda, bo tylko prawda jest ciekawa. No właśnie dlatego prawda jest ciekawa i dlatego rozmawiamy w ogóle i nad tym się zastanawiamy, bo tylko ona jest ciekawa bo tylko ona jest wartościowa a cała reszta to jest syf, malaria, korniki no i cała reszta Mhm, mm mm -hmm. No w każdym razie naszym, naszym słuchaczom myślę, że polecamy w razie czego obserwowanie sytuacji w Chinach, ale na spokojnie i stansem. E, miejmy nadzieję, że wirus nie zmutuje już dalej i że pandemia zostanie opanowana, bo jest to po prostu w, naszym, w nas wszystkich interesie. Jeżeli nawet nie w żywotnym, to w interesie gospodarczym, tak aby efekt tego czarnego łabędzia był jak najmniejszy, bo prawdopodobnie nie wszyscy jesteśmy na niego jeszcze przygotowani. Ja jestem całkowicie pewien, że na to wydarzenie nikt nie jest przygotowany. No bo ono po prostu będzie żywiołowe. Mhm. Więc na żywioł nikt nie jest gotowy. To nie da się tego przeprowadzić, no bo żywioł atakuje, no jak wiadomo, żywiołowo. I nie, nie ma ograniczeń. Nie przestrzega żadnych reguł. No i lawina spada tam, gdzie chce. Wtedy, kiedy chce, jak chce, więc jej przewidzenie, no to jest sztuka dla koneserów, ale jak przypadkowo się znajdziemy na jej drodze, no to, to żadne metody zabezpieczenia nie są skuteczne, mm. bo ona jest potężniejsza, szybsza, no i, i rujnuje wszystko. <śmiech> nie ma litości dla. Na... Żadnych metod. No po prostu tak to działa. Ten żywioł rynkowy, także jak się go uruchomi, to on, on podobnie się traci wszelkie hamulce i jedzie w sposób niekontrolowany. Mm -hmm. I te ci radośni e, analitycy i także nos, pro, profesorowie i prezesi, oni mówią tak, my nad wszystkim panujemy i tutaj mamy wszystko opracowane. No z ostatniego z ostatniej konferencji FED-u regionalnej, gdzie tam jeden z dyrektorów FED-u na pytanie zaciekawionego biznesmena, który mu tam spytał, co tam z tym QE amerykańskim, co z dolarem, bo tu się zaczynają takie objawy niepokojące na świecie pokazywać, no to ten dyrektor z Fedu mu mówi, wie pan, Fed jest bardzo potężnym bankiem centralnym i ma liczne narzędzia, żeby temu przeciwdziałać. Nie ma się czego obawiać, że to przyjdzie recesja, że coś się stanie. Absolutnie nie, my nad wszystkim panujemy. No i jak ten człowiek, a trochę bywały i to przeżył niejedno i pamięta różne dziwne wydarzenia z przeszłości, jak to usłyszał, to zapaliły mu się wszystkie czerwone lampy w mózgu i zdał z tego relację i mówi, no jeżeli ci goście takie rzeczy, takie androny publicznie opowiadają przy świadkach, no to rzeczywiście żeśmy przekroczyli Rubikon. No i ma rację i potwierdza to między nimi na przykład... Znany prawdomówny człowiek, analityk cykli gospodarczych, finansowych Martin Armstrong w ostatnim wywiadzie mówi, że Fed nie panuje już nad tym, nad rynkiem. On utracił sterowanie. Dowód przedłużony o kilka kolejnych miesięcy operacja jednodniowych pożyczek Repurchase Agreement, czyli repo. Nie ma ograniczenia, oni kupią każdą ilość obligacji z, z, na repo Każdą, no dlaczego? No bo wie Pan, my takie, takie mamy tutaj warunki To Przed świętami się zaczęło, ale teraz, żeby utrzymać stabilność To myśmy ten program przedłużyli I w sposób skryty o, zdjęliśmy ograniczenia ilościowe, liczbowe Więc Teraz każdy bank, który przyjdzie Ile by tam miliardów nam tych obligacji nie załadował To my damy mu gotówkę no, no, czyli co to oznacza? No to oznacza, że krótkie stopy procentowe już się uwolniły. Na, na prawdziwym rynku, tym między bankami, między instytucjami finansowymi i między firmami prawdziwe oprocentowanie jest nie jak mówi FED, dolarowy tam dwa tam 25, czy tam ile te procenta, tylko na przykład 8-12%. Tyle kosztuje kredyt w Ameryce dzisiaj, naprawdę lichwiarskie. No tak, no to, to znaczy, że jest stres w systemie Oni będą mhm. trzymali to repo na, na, na, na dolnej krawędzi tej krzywej rentowności Tak długo, jak będą potrafili no Ale jak ten łuk się wygnie za daleko Jak każdy Indianin wie Łuku nie można napiąć więcej niż można Każdy łuk, nawet super doskonały Ma swoje granice napięcia, wytrzymałości fizycznej Jak go napniemy za mocno, on się za mocno wygnie No to się przegnie i pęknie ale ja nie jestem w stanie stwierdzić, w którym momencie nastąpi to pęknięcie i nie znam mądrego, który wie, kiedy to będzie. Jeżeli ta krzywa, inwersja krzywej będzie zbyt głęboka, to w którymś momencie to pęknie. No ale tego podejrzewam, że nie wiedzą nawet ci najlepsi masy z Fedu. Oni oczywiście nie wiedzą, bo oni jadą po bandzie. Oni przyspawali teraz ten dolny, dolny kawałek łuku na sztywno i mówią, proszę pana, FED ma potężne narzędzie. nie bójmy się recesji. Panujemy nad sytuacją, a ty spojrzysz tam pod spód i widzisz, kurde, to jest przyspawane na Hama. I, i, i jeszcze drutem okręcone, że w razie jak pęknie na mrozie, to żeby się nie urwało. No to już wiesz, że na pewno się urwie, bo, bo w przyrodzie nic tak nie działa, tu podobno jest wolny rynek, rozumiemy się, że to ma działać organicznie, wolny rynek, że ta, ten obrót ma następować w sposób naturalny, że my się obaj umawiamy, że prawda, że my handlujemy na tych warunkach, że niech ktoś tam z ministerstwa mówi ile procent ma być. Tylko my się umawiamy i dokonujemy dealu i obydwaj wychodzimy z tego dealu zadowoleni. No to prawda, jeżeli takie administracyjne metody są stosowane na jednym z największych i podobno otwartych rynków finansowych świata, no to przetłumaczmy to sobie na język potoczny starego PRL-u. To znaczy po prostu to jest interwencja nbp sztuczne ograniczenia administracyjne, co i za chwilę się pojawią na ulicy cienkciarze. No tak? Stoimy nad przepaścią, ale wykonaliśmy krok, wielki krok do przodu. Ja nie mówię, że to będzie dzisiaj, ani będzie jutro, ani że to będzie za dwa tygodnie. Nie, to może potrwać lata jeszcze, bo PRL w tej formie schyłkowej z Peweksem działał całe dziesięciolecia. Więc tutaj też nie można się tak wyskoczyć, jak Filip skonopił. Proszę Pana, podstawy teorii ekonomii zostały zachwiane. Co z tego, że zostały zachwiane, jak one są zachwiane od, od tysiąca lat? <głos> Dokładnie No cóż, to może słowem podsumowania Ja tylko powiem jeszcze tak Ponieważ czas nas go powoli zaczyna gonić Pożary w Australii Greta w Polsce Wulkan. No. Zabicie generała Sulejmaniego zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Trzęsienia ziemi, powodzie, koronawirus, rozbity helikopter z Kobe Bryantem, Brexit. A to był dopiero styczeń 2020 roku. No i dlatego, że... Strach czekać lutego. Dlatego, żeśmy nie zdążyli zauważyć, jak on minął. Bo on się zaczął, tak bardzo nie, dynamicznie, tak, wjechaliśmy w ten nowy rok i to wszystko się dzieje tu i tam. I, no, ledwie tam zdążyli po świętach wrócić, no już rozgardiasz totalny Minęło kilka dni, no i coraz szybciej. I patrzę w kalendarz, kurde, styczeń się skończył. Ja, ja byłem zaskoczony. No jak to? Przecież on dopiero się zaczął. No tak, ale już jest po styczniu. No i co w lutym? Ja nie, nie śmiem nawet zgadywać. Ja... Ale to chyba dobrze, bo to znaczy, że tematów nam nie zabraknie, a z najnowszych tematów, z tego, co się orientuję, to francuski Napoleon przybył do Polski. No i to jest, to, to jest temat sam w sobie. To Mogliśmy w ogóle zmienić tę tematykę i zamiast się zajmować jakimiś kichającymi Chińczykami, to porozmawiać sobie o no, historycznym zwrocie Paryża w kierunku Polski. Tutaj Aha. zaraz pani Walewska tu wyjedzie i, i, i będzie odwieczna przyjaźń polsko-francuska i będziemy się uczyć francuskiego. No bo to... to może to może pogadamy o tym za tydzień, bo temat jest dobry, temat jest rozwojowy i temat idzie według no, pewnych nurtów, które, które, które, które, o których dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. Ja mam niepokojące wrażenie, że ten zwrot na wschodzie, czyli na południu, w Jeruzalem dokonany przez dwóch towarzyszy Putina i Netanyahu, no to jest jedną z przyczyn tej nagłej przyspieszonej wizyty Makrona w Warszawie, no i przeprosin i zmiany narracji, bo on jeszcze wczoraj nas tutaj sztorcował, że my jesteśmy brudasy, że nie znamy się na demokracji, a ledwie przyjechał, to powiedział tak, zainteresow... tak jestem zainteresowany problemem demokracji i wyraziłem swoje zaniepokojenie. To znaczy, co konkretnie? Zapytałem Dudę, co on robi w temacie demokracji i udzielił mi odpowiedzi w postaci półzdania. Czyli, że, że temat... Tak, w, w ogóle no, on wyraził zaniepokojenie, no, bo jest szczerym demokratą. No, on nie może wykonać takiego piruetu, że jedzie 120 na godzinę w jedną stronę i nagle zawraca i, i skierowuje się w przeciwną stronę. No ale właśnie próbował coś takiego zrobić w Warszawie. I to mnie poraziło, bo no, nie pałem do niego sympatią, zwłaszcza po tych hamskich wypowiedziach, je zapomnieć, załatać w pamięci jest bardzo trudno, bo one całkiem niedawno jeszcze były głoszone przez niego, dwa, trzy tygodnie temu. No i patrz pan taki zwrot. No wyraziłem zaniepokojenie. To znaczy co, że rozmawiał pan o werze jurowej i co ona tutaj sprawdziła w Warszawie? Nie, myśmy tu z Dudą się dogadali, porozumieli, no i teraz otwaliśmy w naszej przyjaźni nowy rozdział. No to ja się ale to, zastanawiam... Ale to nie uprzedzajmy faktów. Za tydzień o tym porozmawiamy, dobrze? Ale ja jestem oszałomiony, bo zmieniam światopogląd, oglądam, oglądam i czytam klasykę francuską, no i odświeżam swoją znajomość i, i, i, i Champs-Élysées i, i cała reszta. I po prostu kłaniam się nisko i zachowuję wszystkie, wszystkie dystynkcje należne w Paryżu. No, bo jak oni zaczynają się zachowywać po dworsku, no to ja po prostu jestem szczęśliwy, bo to, Rosnę o trzy piętra. Ale... Nie przyznają, że Widelec przywędrował z Polski, to im łaskawie wybaczymy. Oni to pamiętają, oni to wiedzą. Macron nie, nie jest głupi, to nie, to nie jest tłumok, to jest bardzo wyrafinowany, wykształcony człowiek. No przy okazji oczywiście bardzo ambitny, no ale przecież Napoleon też był bardzo ambitny. Aha. Więc no, ludzie, z tych kręgów jakoś tak, ci, zwłaszcza ci niewysocy, mają jakąś taką predylekcję do pewnych zachowań. No, można się nad tym zrzymać, można się denerwować, ale jak się zauważy pewną ciągłość tak, historyczną, to można z tym żyć. To intrygujące, że z przekonania socjalista, pracownik dużych banków światowych, Emmanuel Macron, i mimo wszystko, jest takim, no, ma głęboką sympatię do wspomnień monarchii francuskiej. Trudno jest w to uwierzyć, ale on w swoim zachowaniu, no ma rys monarszy. On naśladuje zarówno Ludwika, jak i Napoleona w swoich posunięciach. To chodzi tutaj głównie o te wystąpienia w tych różnych anturażach historycznych. No, to on się powołuje na te tradycje, zarówno socjalistyczną, jak i imperialną. To dla mnie to jest niepowtarzalne doświadczenie. Jak to zauważam, no, nie, nie jestem w stanie tego pogodzić, ale on jakoś to godzi w swojej głowie. To ja niestety teraz się wtrącę. Ja się zachowam jak marszałek Sejmu. I przerwę obrady. Dziękuję. Odbieram panu głos, panie pośle. <głos> proponuję na poważnie, na poważnie Makrona na za tydzień, bo będziemy mieli już większy kontekst, większy spektr wydarzeń i informacji. A my wyczerpaliśmy tutaj czas, także myślę, że czas najwyższy skończyć dzisiejszy epizod Mienia ze Zorrem na Bogato, w którym poruszyliśmy temat koronawirusa i nie tylko. Jak zawsze zapraszam serdecznie na bloga Zezowatego Zorra oraz do jego raportów oraz na naszą stronę Bogaty Men, gdzie... Biman opublikował w wczorajszym artykuł pod tytułem Koronawirus, czarny łabędź, łabędź globalnej prosperity, w którym zastanawia się temat wpływu koronawirusa na chińską gospodarkę i przez to na gospodarkę światową. No i to jest podsumowanie, bo mówimy o imperium i nowoczesnych technologiach, czyli korona i z drugiej strony wirus. Tak, tak. No cóż, kłaniamy się zatem. Życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Tymczasem kłaniamy się. Kłaniamy się.